4, 24, 24 i 20. Czekałszy, kim ma numer? Robach, Ale ja to nie wiem, to jeszcze na świecie nie było. To można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatni. Kapitanie, odbijały dziwne sygnały. Niech pan posłuch. Drodzy stali obywatele, nie powiem wam zbyt wiele, chcę, żebyście wiedzieli, że na rozdrożach dziejów nic nas nie rozdzieli, jeśli tylko będziecie wiedzieć, jak się zachować i pójdziecie na mnie grzecznie zagłosować. Jestem Sebastian Kałuża, stal ze mną rozkwitnie jak róża. Słuchajcie, slowego radia, a ja nazywam się John Burry. Jak słyszeliście, rozpoczynamy dzisiejszy odcinek od emisji Pro. Przemowieni kandydatów na prezydenta Stali. W przerwie przed muzeczką również zostanie jedno nagranie, może dwa odtworzone. Cieszę się wielkim zainteresowaniem. Czyli, że są chętni na to stanowisko, no w sumie zdziwiłbym się, jakby żadnego nie było, ale dzięki waszym chęciom mamy co opuścić, żeby ludzie was poznali. No ale o tym powiem może jeszcze później, teraz czas na to, co chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. W dzisiejszym odcinku głównym tematem, albo tematem przewodnim jakby ktoś wolał tak to nazwać... Będzie sprawa związana z kryptą 206, o której mówiłem już jakiś czas temu. Pamiętacie zapewne, że jakieś 3 miesiące, może 2,5, jakieś 3 miesiące temu, jeden z pierwszych odcinków naszego radia, chyba nawet pierwszym, wtedy co szpon śmierci napadł na naszą bazę. No, śmiesznie było. No i właśnie mówiłem o tej krypcie. Dopiero teraz udało nam się ją utworzyć, o ile tak to można nazwać. Mieliśmy kontakt z osobami wewnątrz, ale to właśnie nigdy nikogo z nich nie spotkaliśmy, bo nie wyszli. Ale teraz opowiem może wszystko po, od początku, krok po kroku i przypomnę wam, jak to się działo. Jak już mówiłem, trzy miesiące temu, gdy nasi ludzie odnaleźli opuszczoną szopę yy, Wyglądający jak wejście do kopalni Ups, stwierdzili, że A, wyjdziemy najwyżej na coś zje". No i okazało się, że nic ich nie zjadło Znaleźli co tylko pancerną bramę Pancerne, pancerną śluzę O tak, pancerną śluzę do Krypty, to jest taki właśnie On zębatę z siłownikami Dzięki którym może się Odkręcić Żeby tak ładnie powiedzieć, żebyście ładnie zrozumieli Po prostu to się tak wyciąga i przesuwa I można wejść do środka i żeby to uruchomić, potrzebne jest hasło do krypty, które zna tylko i wyłącznie osoba mieszkająca w krypcie, a i to nie bardzo. Bo często ludzie, którzy są wewnątrz, są nieuświadomieni. A, no właśnie, dlaczego są nieuświadomieni? Otóż jest w krypcie nadzorca. I nadzorca jest swoistym władcą w krypcie. To w tym stylu. Jest takim burmistrzem krypty, jakimś takim właśnie... Sprawuje władzę. Pod jego rękami, po jego parawicy jest jego ręka, która, yy, jakby powiedzieć, mocno wymierza sprawiedliwość. Czyli, jak ktoś coś, coś przeskrobię, to mu kula w głowę, na przykład. No dobra, może nie kula w głowę, no ale tam pracę musi jakiś wykonywać. No dobra, może kula w głowę też wchodzi w rachubę. No ale weźmy pod uwagę, że, no, jak to tak zabijać kogoś, jak i tak tam jest mało osób, prawda? No jak przeskrobie coś za mocno, no to dobra, kula w głowę może być Ewentualnie w kolano Le No i dobra, lewą ręką taki Jegomość Już nie sprawuje władzy, dobra, też sprawuje władzę Prawą rządzi, drugą Stara się wszystko ukryć przed ludźmi No właśnie, dlaczego? No bo weźmy pod uwagę Jakaś taka krypta zawsze ma swoje zadanie O tym już mówiłem. I zadaniem takiej krypty jest Różnie Jedni są... Na przykład była taka krypta 69, w której było... tysiąc e, kobiet i jeden mężczyzna. Była krypta 68 chyba. To było tysiąc mężczyzn i jedna kobieta. No różne, różniaste. I to były takie badania przeprowadzone na ludziach, jak się będą zachowywać w danej sytuacji. No i właśnie. Nie wiedzieliśmy... Co jest w tej krypcie? W tej krypcie 206. No i jakoś udało się nam... A nie, przepraszam. Mówiłem o tym, jakie jest zadanie nadzorcy. No tak, zagolopowałem się. No dobra, wracamy. No i właśnie nadzorca musi chronić swoje interesy, żeby go nie wysiudali i nie uciekli z krypty. Bo gdyby ludzie zauważyli, że na zewnątrz też się da żyć, no to chyba nie byliby zbyt weseli tym, że siedzą w jakimś takim dziursku... Zatęchłym.. No dobra, może mają tam wygodnie, może mają tam technologię i są bezpieczni. Mutanci ich nie zagryzą, ani nic innego im się nie stanie. Na przykład strzała w kolano. No i gdyby tacy ludzie sobie tak poszli, no to co? No to krypto je i... No i co, sam nadzor co nam zostanie? No chyba nie, niby się nie chciało. A tak macie bu posadkę Zapewnione dla jego rodziny Dobre wyżywienie Pieniądze, sława Rządzić może Ile chce, robić co chce No, w granicach rozsądku, bo go na taczkach jest, prawda? No No i to właśnie Boże nadzorca Nadzorca może wszystko w granicach zdrowego rozsądku Bo jak się ludzie zbuntują to sami uciekną Nawet bez wiedzy o tym co jest na zewnątrz Albo zaczął spiskować No ale Od tego jest policja Żeby nadzorca sobie Z takimi osobami spiskującymi Radził No a teraz wróćmy do Krypty 206 Gdy nasi ludzie Stali przed tą kryptą Okazało się, że Terminal jest zablokowany Jest zamknięty No i nie da się w żaden sposób skontaktować Z ludźmi wewnątrz no i następnie ogłosiliśmy w radiu, że potrzebujemy osoby chętnej do współpracy, żeby się włamać do terminalu i skontaktować się z mieszkańcami krypty. Później zgłosiło się do nas kilku chętnych i po krótkim czasie udało się nam skomunikować z osobami wewnątrz. Stwierdzili o nich, że gdy nadejdzie odpowiednia pora, skonsultuje się z nami ich wysłannik. Kiedyś kilka dni temu stała się dziwna rzecz. W nocy kilkoro naszych ludzi, którzy byli przy tej krypcie wtedy Gdy rozmawiali przez terminal z tymi osobami Mieli dziwny sen Widzieli w nich jak stali razem Tak, wszyscy razem jednak się się, właśnie, że stali razem przed drzwiami do krypty I nagle siłowniki zaczęły działać A bariera otworzyła się i głos zewsząd powiedział Wejdźcie Lub coś w tym stylu Według opowiadań osób, które miały ten sen, wszystko wydawało się straszliwie realne. A z wnętrza krypty było czuć złowieszczą aurę i grozę. Mieli oni również czuć niesamowity smród soli i jakiegoś bagna czy zgnilizny. Jednak po chwili wahania ruszyli przed siebie wolnym krokiem. Niestety przez ten smród obudzili się. Jak jeden mąż, można by rzec opowiedzieli, że byli zlani potem po tym śnie. Gdy opowiedziano o tym w kwaterze Głównej, gdy okazało się, że takie zdarzenie miało miejsce, to jakieś sześć osób miało taki sen właśnie, dowództwo zareagowało śmiechem. Jednak niektórzy zainteresowali się głębiej, zwłaszcza osoby badające stare księgi i terminale. Ktoś coś słyszał, że takie coś kiedyś miało miejsce. Że takie sny były spowodowane jakimiś psionicznymi, jakby to powiedzieć, psioniczną aktywnością jakichś większych istot pozaziemskich. Cholera to wie. A dokładnie chodzi o to, że takie rzeczy miały kiedyś miejsce, gdy ktoś odprawiał obrzędy okultystyczne kuczci, jakichś istot, które żyją w innym wymiarze, czy coś. Niezwycz której mogą ludzie wymyślić. Ja osobiście nigdy nie biorę takich rzeczy i takich ludzi na poważnie, no bo gdyby takie rzeczy istniały, to byśmy o nich widzieli ich działalność na ziemi byłaby tak ewidentnie widoczna, że no... To wiadomo, że to jest jakaś bójda. No recenzł zapowiedź? Gdy tak sobie siedzieli w tej kwaterze głównej, rozmawiali, śmiali się z tych sennych... Drużników. Do budynku jednak weszła osoba, która przed drzwiami do właśnie tej kwatery znalazła kartkę z napisem JOK SOTOT i dopisek Oto podpowiedź Wszyscy, jak jeden mąż o nie mieli Co to chora zna może znaczy? Dlaczego to tu leży? Kto to kurwa podłożył? Nie wiadomo I kolejne pytanie brzmiało Jok so coś tam KURWA? No właśnie, i rozpoczęła się dyskusja, co z tym fantem należy zrobić. Okej, okay, czas na krótką przerwę i zaraz wracamy, aby dokończyć opowieść. I powiedzieć coś więcej o tej krypcie, oczywiście. Podatelu, nadeszła wiekopłna chwila. Chwila, która zdecyduje o przyszłości stali. Ja, Józef Półtusk, jestem gotów wziąć na siebie ciężar poprowadzenia nas w tamtym kierunku. Albo tamtym, nie, nie tam, tam. W każdym razie, nie pytaj się, co stal może zrobić dla ciebie, ale co ty możesz zrobić dla stali. Ten świat ma problemy! Rozwiążemy je wspólnymi siłami i bratnią pomocą! Instead of landing on Plymouth Rock, Plymouth Rock would land on there. In olden days, a glimpse of stocking wasn't looked all as something shocking, but now God knows anything goes. Good offers to who once knew better, words now only use four letter, words writing prose, anything goes. If driving fast cars you like If low bars you like If old hymns you like If bare limbs you like If May West you like Or me undressed you like Why nobody will oppose When every night The set that's smart is intruding At nudist parties in studio Anything goes When the missus Ed McLean, God bless her, can get and red, to yes, then I suppose anything goes. When Rockefeller still can hoard enough money to let Max Gordon produce his show, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white. Today, and day's night today, and that gent today, you gave a cent today, once had several chateaus. When folks who still can ride in jitneys find out Vanderbilt's and Whitney's lack may be close, anything goes. When Sam Goldwyn can, with great conviction, instruct Anna's pen in diction, then Anna chose Anything goes When you hear that lady mental standing up now does a handspring landing up on her toes Anything goes Just think of those shots you got and those knocks you got and those bruises you got from those news you got and those pains you got and any pains you got from those little radios So, Mrs. R, with all her trim and can broadcast the bed from Simon. Cause Frank was home. Anything goes. <laughs> <laughs> Witajcie. <laughs> to takie ekscytujące. Móc was prosić o głosy. <laughs> Pamiętaj, Ignacy Roczyk. Twój kandydat. Witajcie po przerwie. Nazywam się John Barry, a wysłuchacie Stalowego Radia. Przed przerwą mówiłem o krypcie 206 i o dziwnym znaleźnisku pod drzwiami. Można tak to nazwać. O karteczce, na której było hasło. A czy na pewno było hasło? A no właśnie, to było hasło do krypty. Ludzie się zastanawiali. Kurwa, co to może być? No i ktoś rzucił. A może to hasło do krypty? No i wyruszyła ekspedycja, siedmiu osób. Gdy zeszli do krypty, do tego, do tej szopy weszli i później do krypty zeszli po schodkach, drzwi były zamknięte. No ale, jest terminal, no to co? Ktoś podszedł. Jak Sototot? Weszła, ogólnie, działa. Otwórz drzwi krypty. Otwarła się. I co? Smród Jakieś pojęki. Ogólnie, młode. Jak w śnie. Okazało się, że w krypcie. Nikogo nie było. Lepiej. Cała krypta wewnątrz pokryta była białym pyłem. Co to może być? Nikt nie wie. Ale znaleźliśmy dziwną księgę. Nazywa się Nekrocoś. Tam nie pamiętam do końca pisało dokładnie, ale coś tam nie wiem czy to związane z jakąś z czarną magią czy z czymś. Najlepsze jest to, że księga była zamknięta. A wewnątrz wszystkie kartki były białe. Nikt nie wie dlaczego I co to może skrywać Jest to coś niesamowitego Czemu rozmawialiśmy z ludźmi Później ich tam nie było I czemu dostaliśmy wiadomość od kogoś Krepta wyglądała na nieotwieraną Skrzypiała tak mocno Że coś niesamowitego Naprawdę, gdyby No, żałuję, że do niej poszedłem Ale było coś jeszcze Były ślady, jakby Ktoś został zamordowany Nie było zwłok jako tak. Były śladek krwi i były porozrzucane wszystkie przedmioty po ścianach. Jedno pomieszczenie jednak zostało rozdarte, dosłownie. W miejscu, gdzie powinna być kwatera główna, albo jak kto woli, centrum dowodzenia, gdzie swoje miejsce na specjalnym podeście miał nadzorca, było rozsadzone. była jakaś bomba? No nie wiadomo, kto by pomyślał, że coś takiego może się tam stać. Na szczęście terminal, który był podłączony do komputera nadzorcy, jest w miarę dobrym w stanie. Spokoju nadzorcy... No... Może coś się uda odzyskać, jeszcze jakieś przedmioty albo coś w tym stylu, ale wszystko zostało zmienione, wszystko wygląda tak jakby tam coś eksplodowało, a później zastało się do środka i znikło. Nie mieliśmy czasu, żeby to dokładnie zbadać, dlatego mam nadzieję w najbliższych dniach coś więcej o tym powiedzieć, jeżeli będzie wiadomo. Jedyną poszlaku, jaką w tej chwili posiadamy, jest e, jakiś fragment napisu ZRWIETYASZ! ZRWIETYASZ! JOKSOTOT! Co to znaczy? Cholera wie. Ale ten jokso JOKSOTOT yoxod, to jest chyba jednak coś... czy ktoś... Kto może mieć jakąś moc psioniczną? Cholera wie. Ciekaw jestem rozwinięcia tej sprawy. Ale sądzę, że póki co możemy sobie odpuścić tę sprawę i zabrać się do jakiejś innej... Na przykład do naszych kandydatów na prezydenta. Bo to też jest ważne, a jednak zajmowanie się jakimiś bluźniarczymi plugawymi sektami nie jest naszą rolą. Jeżeli by wezwali jakiegoś mutanta z jakiegoś mrocznego wymiaru, hehehe. Tak kurwa przywołają jakiegoś jednorożca z kutasem na głowie. To by było straszne. Pomyślcie sobie taki, taki biegnący, gwałcący głową. Jednorożec. Ech. Aż się chcę założyć celowe gacie. No dobra, wracając. Posłuchajcie teraz kandydatury Christophera von Konona, Fort żeby było tak, jak przed wojną było. Żeby dobrze było i żeby było tak, jak przed wojną było. Żeby tak, jak przed wojną było i żeby dobrze było. I żeby internet był cokolwiek, to jest, aczkolwiek tak przed wojną było, więc wypełnia to punkt, żeby tak, jak przed wojną było, żeby dobrze było. To są moje postulaty. Postulaty zdrowia. Postulaty zdrowia, szczęścia. Postulaty zdrowia, szczęścia i pomysłności to są postulaty żeby młodzież nasza korzystała z pięknych, socjalistycznych tradycji, żeby korzystała ze postulatów z postulatów tradycji zdrowia postulatów z tradycji szczęścia i postulatów z tradycji pomyślności bo to co się teraz wyprawia dobre nie jest jest złe i zło jest tutaj a zła tutaj być nie może bo tu jest Polska, moi drodzy wyborcy dlatego teraz postuluję, postuluję, w, zd postuluję w zdrowiu, w szczęściu postuluję i w pomyślności też wam postuluję żeby jak przed wojną było Żeby dobrze było I żeby internet był Żeby kobieta samotna Żeby kobieta samotna mogła wychować dziecko Bez przeszkód A żeby mogła być kobietą samotną Wychowującą dziecko jedno Musi być jak przed wojną było I dobrze musi być I internet też musi być Dlatego apeluję Budujmy nasz kraj na państwie niemieckim Głosuj na mnie Na Krzysztofa von Konona. Deutschland, Polen, Iberales. Bracia. Za około dwa tygodnie odbędą się wybory na prezydenta Stali. W każdym mieście, miasteczku czy wiosce, która należy do Stali lub jest pod jej protekcją, będzie można oddać głos. Będą jeszcze dokładniejsze informacje o tym, w jaki dzień i gdzie będzie można oddać ten głos, zagłosować. Ale to szukajcie w swojej mieścińce na tablicach ogłoszeń. Będzie tam podany konkretny dzień i godzina. Oraz miejsce, w którym będzie urna, do której będzie można składać swoje głosy. Tak więc słuchajcie i szukajcie informacji o kandydatach. Obserwujcie tablicę ogłoszeń. I idźcie kiedy będzie tylko można i zagłosujcie. Z mojej strony to dzisiaj już chyba tyle. Ten mikrofonem Jamberry, A wysłuchaliście stelowego radia? Do zobaczenia na pustyni. Oh, Bóg, słuchaj mnie. Chodź mnie, nazywam się Stach Wodecki. Jestem naukowcem zajmującym się badaniem mutantów, lecz specjalizuję się głównie w balfrogach. Prowadzę hodowlę tych wspaniałych istot. Gdy zostanę prezydentem, gdy mnie wybierzecie, każda osoba dostanie małego, słodziutkiego balfroga, którego będzie mogła szkolić, aby był jej najlepszym przyjacielem. Oraz obiecuję wam, że jedna osoba z rodziny będzie mogła się szkolić w kierunkach hodowli balfrogów. Tak, obiecuję to wam ja. Wolecki! Po chuj ty tu wylazłeś! stąd! No już idę, idę.